Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy jest szósta. Witamy Państwa i rozpoczynamy ostatni kwietniowy tydzień. Dziś jesteśmy w składzie Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Katarzyna Fitzwilliams czuwająca nad programem, Klaudia Baranowska, która wybrała muzykę i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry. Poranek dwójki. A dziś jest poniedziałek, 27 kwietnia, to 117 dzień roku. Słońce w znaku byka na horyzoncie od 46 minut zajdzie o 19.54, a zatem dzień będzie trwał 14 godzin i 40 minut. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów Anastazego, Jakuba, Piotra, Teofila oraz Zyty. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Grafika Święto tych, którzy projektują to, co widzimy na co dzień. W polskim kalendarzu to również Dzień Florysty, no a więc okazja, by pomyśleć o sztuce układania kwiatów, a w wymiarze globalnym to także Dzień Tapira, zwierzęcia rzadkiego, ale ważnego dla ekosystemów. Pogoda. Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 13 stopni w centrum do 15-16 na zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu umiarkowany i porwisty zachodni i północno-zachodni, a na zachodzie przechodzący w zmienny. Dziś na to wiosenne, kwietniowe rozpoczęcie nowego tygodnia. Trzecią część symfonii F-dur Karla Filipa Emanuela Bacha grała orkiestra kameralna z Lozanny, dyrygował Christian Zakarias Jest 7 minut po szóstej. Poranek dwójki. Kierunek na długi majowy weekend dla miłośników kina polskiego, czeskiego i słowackiego. To z pewnością jest Cieszyński Festiwal Kino na Granicy. W tym roku przebiegać on będzie pod hasłem Między Siłą a Bezsilnością. Jednym z gości będzie reżyser nagrodzonego Oscarem dokumentu Pan Nikt kontra Putin, Paweł Talankin. Zaplanowano też premiery, m.in. debiut Zuzanny Graf Droga rzadziej przemierzana. O idei przeglądu nad Olzą i jego programie porozmawiamy po 8.30 z Łukaszem Maciejewskim, dyrektorem programowym polskiej sekcji Kina na Granicy. Powrócimy też do piątkowej gali w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i porozmawiamy z dyrygentem Łukaszem Borowiczem, dyrektorem muzycznym Filharmonii Poznańskiej, który został laureatem aż trzech klasycznych Fryderyków. 2026 roku. Będzie, będzie również relacja z festiwalu Transport Literacki, który zakończył się w Kołobrzegu i Dźwirzynie, gdzie proszę Państwa zjechało blisko 60 twórców i twórczyniarz z ośmiu krajów. Także zdobycie też autografów i przytulenie się jest takie też ludzkie ciepłe rzeczy, wysłuchanie ich poezji na żywo, jak same poetki czytały. To ważny moment dla mnie bardzo. Reżyserzy Jan Klata i Maciej Wojtyszka opowiedzą o ogłoszonym przez Stowarzyszenie Autorów ZAX i teatr Narodowy w Warszawie ogólnopolskim konkursie na sztukę teatralną. W tym tygodniu rekomendacje kulturalne przygotował dla państwa pianista, kompozytor i dyrygent Nikola Kołodziejczyk. Będzie też felieton językowy dr Agaty Honci. i dzisiejsze pytanie. Czym? Gramatycznie rządzi sam przymiotnik dobry. Odpowiedź jeszcze w tej godzinie. No i jak zawsze czekają na państwa nasze stałe propozycje. Kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy w wydaniu Magdy Mikołajczuk, która widzę już za szybą pilnie lektury już studiuje. Nasza nowa płyta tygodnia, French Orchestral Favorites. Tak w skrócie wyglądają nasze propozycje do godziny dziewiątej. To było trzecie Emprunti dur Franciszka Schuberta w interpretacji austriackiego pianisty, pedagoga, kompozytora, pisarza i poety Alfreda Brendla, zmarłego przed rokiem jednego z największych pianistów XX wieku. Jest kwadrans po szóstej. Kalendarium 121 lat temu w Stryju urodził się Julian Stryjkowski, właściwie Pesach Stark, pisarz, dramaturg, autor m.in. powieści Głosy w ciemności i Austeria. A co jeszcze wydarzyło się 27 kwietnia na przestrzeni lat? Interesowałem się muzyką poważną, potem taneczną, a w czasie studiów zacząłem grać muzykę jazzową zupełnie sam. Jedyną szkołą było radio. Kto to powiedział? Urodzony 95 lat temu, Krzysztof Komeda. Ci, którzy piszą o tym, jak my gramy, jak ja piszę, to twierdzą, że to jest y, bardzo polskie. Mnie trudno to hmm. powiedzieć. Mnie zależy na osobistej muzyce jakiejś bardzo. Chodzi mi o to, że to było, wychodziło jak najbardziej ode mnie. Zresztą y, jest to dla mnie najłatwiejszy może ten sposób pisania. Najbardziej spontanicznie się to dzieje. Ja jestem raczej... Intuicjonistą w pisaniu, a nie powiedzmy, intelektualistą. Fragment śniadania u które zaserwował nam Krzysztof Komeda. Wątki muzyczne powrócą jeszcze w dzisiejszym kalendarium, ale chwilowo przenosimy się do kina. 83 lata temu urodził się Ryszard Bugajski, reżyser, scenarzysta i pisarz. A jego przygoda z filmem zaczęła się od zobaczenia pewnego ważnego obrazu. Ważnego dla Ryszarda Bugajskiego, ale także dla historii kinematografii. Osiem i pół feliniego. No i właściwie od pierwszych minut tego filmu już wiedziałem, że oglądam coś, niebywałego, coś, czego nie widziałem wcześniej. I po prostu po wyjściu z kina, to była zima zresztą, seans odbywał się w kinie Skarpa, a ja mieszkałem na Pradze. O godzinie dziesiątej wieczorem poszedłem pieszo na Pragę, bo byłem po prostu pod takim wrażeniem. I kiedy do domu doszedłem, to wiedziałem, że będę reżyserem. Jubilatowi z okazji 83. urodzin składamy najlepsze życzenia. A do grona świętujących dołącza urodzony 72 lata temu Leszek Wójtowicz, poeta, pieśniarz, kompozytor związany z piwnicą pod baranami. Bart podziemnej solidarności. Pośród roślin, co zdobią? Nasz szalony glob, jedna zwłaszcza mnie wzrusza. Wciąż słońca ciekawa, nie jest to smukła róża i potężny dąb ale trawa. Zielona trawa. Mogą przejść po niej czołgi. Bez litosnych wojsk może tłumią stratować radosny karnawał, ale ona podźwignie. Bądź postać swą dzielna trawa. Zielona trawa. Jak trawa śpiewał Leszek Wójtowicz a do piwnicy pod Baranami jeszcze za chwilę zajrzymy. Tymczasem zatrzymujemy się w Teatrze Narodowym, gdzie od 2005 roku gra Małgorzata Kożuchowska. Aktorka kończy dziś 55 lat. Kiedy myślałam o tym ostatnio, mhm. jakbym siebie zdefiniowała, wracając no, do jakichś lat wcześniejszych, kiedy wydawało mi się, że przede wszystkim jestem jednak aktorką, to teraz wydaje mi się, że jestem przede wszystkim człowiekiem, mamą, na pewno kobietą i dopiero może na czwartym miejscu znalazłaby się ta aktorka, która kiedyś wydawało mi się, że mnie definiuje. I wracamy do obiecanej piwnicy pod baranami. 29 lat temu w Krakowie odszedł Piotr Skrzynecki, założyciel legendarnego kabaretu, wieloletni konferencjer i lider. No piwnice, teraz będę musiał iść, bo piwnice trzeba stroić, stroić trzeba w drzewka. Strojcze, gwiazdami, kwiatami. Będzie, proszę pana, tym razem szopka prawdziwa przez naszych najmłodszych kolegów wykonana. Piwnica będzie otwarta, cztery godziny i po prostu wszyscy, którzy są z nami związani znaczy z piwnicą, przychodzą wtedy, żeby złożyć sobie życzenia. O czym wspominał Piotr Skrzynecki? Dziś także Światowy Dzień Grafika. Posłuchajmy wspomnienia jednego z największych grafików właśnie i plakacistów. Waldemara Świeżego. Robię jednocześnie kilka rzeczy, bo czasem mamy słowo, czasem mamy film, czasem mamy takie zdarzenie inne. Na przykład temat może być nowy rok, prawda? Przełom daty, czy jest tego pierwszego na pierwszego? No i co to takiego właściwie? Jak patrzymy przez okno, to nic się nie zmieni w tym czasie. To są takie te symboliczne pojęcia, że choinka, że u niektórych dziadek mróz, dzwon może też być. My, którzy to robimy zawodowo, to mamy już taki skład pani, takich przedmiotów, które mają znaczenie symboliczne. Właściwie każdy przedmiot ma znaczenie symboliczne. To były słowa Waldemara Świeżego w Światowym Dniu Grafika, a dzisiejsze rocznice pełne wielkich nazwisk, jak Państwo słyszeli, sprawdziła i przypomniała w naszym dwójkowym kalendarium Maria Czok. My w poranku muzycznie świętujemy 95. rocznicę urodzin Krzysztofa Komety. słynna kompozycja z lat 60. Krzysztofa Komedy, jednej z najważniejszych postaci polskiej muzyki XX wieku, twórcy o niezwykłej jazzowej wyobraźni, który potrafił budować napięcie prostymi środkami. Poniedziałkowy poranek, 24 minuty po szóstej. Na majówkę można też wybrać się do Muzeum Narodowego na Zamku w Lublinie, gdzie prezentowana jest nowa wystawa Czas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 te obiekty. Wystawa Czas Samurajów w Muzeum Narodowym w Lublinie prezentowana będzie do 27 września. Samą wystawę, jak i w ogóle Muzeum Narodowe w Lublinie odwiedziliśmy z naszymi mikrofonami w audycji dwójka na miejscu. Zapis tej sobotniej rozmowy, tej wizyty Małgorzaty Niecieckiej-Macji Jakuba Kukli znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Boop boop Słuchaliśmy finału 12 kwartetu smyczkowego Antonina Dworzaka w niezwykłej obsadzie, mistrza mandoliny Aviego Avitala i zespołu kameralnego. Poranek dwójki minęła 6.31. Wiersz? Na dzień dobry. W tym tygodniu naszym poetyckim przewodnikiem w porankach będzie Antoni Malczewski. 2 maja przypada 200 rocznica śmierci poety uznawanego za pioniera polskiego romantyzmu. Wraz z Sewerynem Goszczyńskim i Józefem Bogdanem Zalewskim, historycy literatury zaliczają go do tak zwanej szkoły ukraińskiej. Malczewski jest autorem pierwszej polskiej powieści poetyckiej Maria. Jego nazwisko pojawia się także w kontekście osiągnięć naszego alpinizmu. Poeta był bowiem pierwszym Polakiem, a zarazem ósmym alpinistą na świecie, któremu udało się zdobyć szczyt Mont Blanc. W poranku przedstawiamy w różnych aktorskich interpretacjach fragmenty jego najwybitniejszego dzieła, jakim jest Maria. Wydany w 1825 roku utwór w momencie publikacji cieszył się jednak znikomym rozgłosem. Poeta zmarł niedługo później Później w samotności i zapomnieniu w wieku zaledwie 33 lat. Dziś początkowy, bardzo znany fragment Marii czyta Jerzy Kryszak. Ej ty, na szybkim koniu, gdzie pędzisz kozacza? Czy zaoczył zająca, co na stepie skacze? Czy rozigrawszy myśli, chcesz użyć swobody? I z wiatrem ukraińskim puścić się w zawody? Lub może do swej lubej, co czeka wśród niwy, Nucąc żałośną dumkę, lecisz niecierpliwy. Bo i czapkęś nasunął i rozpuścił wodzę, A długi tuman kurzu ciągnie się na drodze, Zapał jakiś rozżarza twojej twarzy śniadość I jak światełko w polu, Błyszczy na niej radość Gdy koń, co jak ty Dziki, lecz posłuszny Żyje, porze szumiący wicher, wyciągnąwszy szyję Umykaj Czarnomorcu Z swą marzą skrzypiącą Bo ci synowie stepu Twoją sól Roztrącą A ty, czarna ptaszyno co każdego witasz i krążysz, i zaglądasz i o coś się pytasz, spiesz się swą tajemnicę odkryć kozakowi, nim skończysz Twoje koło. Oni ujść gotowi. Czytał Jerzy Kryszaka. Jutro, fragment Marii Antoniego Malczewskiego przedstawimy w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. A przed nami muzyka Fryderyka Chopina w nagraniu młodego pianisty nagrodzonego właśnie statuetką Fryderyka. To były dwa szopenowskie preludia. 17 Asdur i 18 F. Moll, opus 28 w interpretacji Jana Lisieckiego. Ta płyta przed dwoma dniami została nagrodzona statuetką Fryderyka 2026 w kategorii album roku Recital Solowy. Do nagród klasycznych Fryderyków powrócimy w poranku po 7.30. Tymczasem jest za 21 minut. Siódma. Od czwartku do niedzieli hotel Senator w Dziwiżynie stał się miejscem spotkania tych, którzy tworzą współczesną literaturę. Ponad 400 pisarek i pisarzy, wśród nich laureaci najważniejszych nagród, m.in. Gdyni, Silesiusa czy Warszawskiej Nagrody Literackiej, ale też ważne osobowości jak Ewa Kuryluk, Tadeusz Sławek czy węgierski prozaik Peter Nadosz. Obok nich wyda redaktorki i animatorzy życia literackiego, m.in. Beata Stasińska, Maria Deskur i Grzegorz Jędrek, ale najważniejsi byli ci, którzy dopiero szukają własnego języka uczestniczki i uczestnicy pracowni literackich. I właśnie z nimi przedostatniego dnia festiwalu Transport Literacki rozmawiała Katarzyna Hagmeier kwiatek Paulina Sieniuć, to jest mój drugi raz, no przede wszystkim pierwotnie to jest jakieś marzenie, żeby, nie wiem, zmierzyć się z profesjonalnymi krytykami, z innymi twórcami, nadzieja oczywiście na debiut wymarzony. No i w ogóle zaznać tej całej atmosfery festiwalowej, pobyć z mądrymi ludźmi, posłuchać ich. Świetne było na przykład spotkanie z Justyną Bargielską, z Agatą Puwalską, której w ogóle poezję uwielbiam. Także zdobycie też autografów i przytulenie się, więc takie też ludzkie ciepłe rzeczy, wysłuchanie ich poezji na żywo, jak same poetki czytały. To ważny moment dla mnie bardzo. Jestem Tomasz Janowski, teraz piszę licencjat na Uniwersytecie Jagiellońskim z Norweskiej dramaturgii. No i to jest jakiś taki kolejny krok w moim jakimś takim rozwoju poetyckim. To spotkanie gromadzi bardzo dużo osobistości i jakichś charakterów na literaci chyba muszą się ze sobą razem trzymać. Lusiowa, festiwal był trochę takim momentem dla mnie motywacji do swojego pisania. O tym, jak ja się nauczyłem polskiego na tle lektur szkolnych, bo przyjechałam jak miałam 16 lat, więc trochę od też o okresie dojrzewania. Czy były jakieś takie momenty festiwalu albo spotkania dotychczas, które zrobiły na Tobie wrażenie? Wczoraj spotkania z trzema poetkami były dla mnie po prostu niesamowite. Bardzo różnorodne poetki w różny sposób opowiadały. Z lekkością, zabawą, ale też w bardzo intymny sposób. No, dla mnie chyba to było zaskoczenie, to znaczy wydało mi się, że można tylko opowiadać o poezji pretensjonalnie, a zakochałam się w tym. Wspomniane spotkanie z trzema poetkami i jednym poetą prowadziła też poetka Joanna Roszak. Zależało mi na tym, by to spotkanie miało kręgosłup i miało wspólną oś. I bardzo długo nosiłam się z podjęciem decyzji, co tą osią się stanie i ostatecznie stawiłam na uważność, która wydaje mi się w dzisiejszym świecie, ale też w literaturoznawstwie bardzo ważną kategorią i ona jest rzeczywiście operatywna i ciekawa i przede wszystkim zupełnie nienarzucona tym tomom, tylko rzeczywiście wynika z nich wszystkich, bo ona po prostu jest związana z poezją. Per se, z każdym dobrym wierszem. Trzy poetki, jeden poeta. U Justyny Bargielskiej zawsze mnie fascynuje, jak ten język jest świeży. Tom Agaty Puwalskiej to jest taka książka, którą trzeba zobaczyć. Agata operuje też pustymi przestrzeniami, białymi plamami między wersami, słowami i tym, co znamy z poezji Norwida, to znaczy wykreskowanymi wersami, one wszystkie znaczą. I wreszcie na scenie pojawiła się Julia Szuchowiak, autorka bardzo precyzyjnych, krótkich tekstów z obrazami, które mogą się państwo skojarzyć z twórczością Krystyny Miłobęckiej. Ten sam rejestr człości w tych tekstach możemy znaleźć. Martwa natura nie istnieje tylko na płótnie Dlatego kolejny raz rozwiałam je między drzewami Dokładnie na wysokości oczu zwierząt Które przyjdą popatrzeć Płoszenie rzeki dźganie oblałej powierzchni dla chwilowej uciechy W końcu jej głęboka rana oczyszcza się Teraz rzeka się podnosi. Płynie przez pustkę i szuka schronienia. Ostatnio siedziałyśmy obok sobie dokładnie tydzień temu w Wybrzeże, gdzie przyznawano Nagrodę Europejskiego Poety Wolności, właściwie w tym konkretnym przypadku Europejskiej Poetki Wolności, a właściwie poetce, bo otrzymała ją Amina Elmi, która powiedziała, gdy czuję, że tracę kontakt z własnym ciałem, zwykle czytam wiersze. Jak odnosisz się do takiego rozumienia poezji, jako praktyki przywracania uważności, kontaktu też z własnym ciałem? Mhm. Amina Elmi tam powiedziała w ogóle dużo ładnych rzeczy. I jeżeli Państwo nie znają jej twórczości, to polecam. Jeżeli chodzi o Twoje pytanie, to odpowiem w ten sposób, że skupiam uwagę na tym, żeby z tej krótkiej formy, którą sobie tak ulubiłam, której się dobrze, najlepiej czuję, wydobyć jak najwięcej treści. Ja piszę mało i rzadko, no i tak naprawdę czekam na natchnienie, tak używam tego słowa. Znam gorsze. I kiedy ono, ono już jest, to ja się bardzo cieszę, bo wiem, że mam mało czasu i jestem jak najbardziej uważna w tym czasie, kiedy natchnienie przychodzi, żeby, żeby je wykorzystać jak najlepiej. I wreszcie tom Kacpra Bartczaka, tom Przeznice i Cacy jest wyborem z jego wcześniejszych książek i rzeczywiście w takiej nowej konstelacji te wiersze rozmawiają w taki sposób, który jest bardzo odświeżający. No a mówimy tutaj o bardzo silnie intelektualnym projekcie poetyckim. Nazywam się Katarzyna Kamińska i przyjechałam na festiwal już drugi raz po to, żeby rozwijać dalej swój projekt. Moją książkę prezentorską, która nazywa się Kotowate. I bardzo dobrze wspominam w ogóle zeszłoroczny festiwal, bardzo mnie on zmotywował, poznałam wiele wspaniałych ludzi, w ogóle uważam, że przyjeżdża się tutaj dla ludzi, dla sztuki, ale po prostu dlatego, żeby dowiedzieć się jak wiele jest perspektyw, jak wiele może być opinii, ale też jak wiele wsparcia i dobra od innych, kiedy się tworzy. Czekam dzisiaj na Petra Nadasza, bardzo chcę zobaczyć jak to się odbędzie i dowiedzieć się więcej o prozie, która jest jakby głównym moim przykładem zainteresowania. Z sobotniej rozmowy z Peterem Nadaszem, jego tłumaczką Elżbietą Sobolewską, a także wszystkich innych spotkań, które wypełniły 31. Transport Literacki w Dźwirzynie. Również wierszy Julii Szychowiak z tomu Wyrazy Współczucia mogą Państwo posłuchać w internecie na kanale YouTube Biura Literackiego. A w poranku przed nami muzyka z nowej płyty. Muzyka baroku w bardzo świeżym ujęciu. Antonio Vivaldi, finał koncertu skrzypcowego B. Dur, fragment najnowszego projektu Vivaldi 100, w którym znakomity włoski skrzypek Giuliano Carminiola wraca do Vivaldiego z perspektywy dojrzałego artysty, z ogromną dbałością o detal, frazę i retorykę tej muzyki. Nowy album nagrany z udziałem Daniele Orlando, skrzypka i dyrygenta związanego od lat z zespołem. Solisti Aquilani, czyli Orkiestrą Kameralną z Abruzji. Dwójkowy poranek za 9 minut siódma. Słowo się rzekło. Skoro dziś poniedziałek, pora na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z językoznawczynią doktora Gatą Chącią. a dziś o przymiotniku Dobry już kilka razy w naszych felietonach dotykaliśmy gramatyki, choć wydaje się, że gramatyka nie jest wdzięcznym tematem radiowym. Starałam się jednak Państwa przekonać, że można na nią spojrzeć łaskawym okiem. Opowiedziałam więc między innymi o tym, czym się różnią znaczenia zwrotów dotknąć babcie i dotknąć babci, czy osoba chora od czegoś to ta sama, która jest chora z czegoś. Poruszyłam więc kilka razy kwestię polirekcyjności, tego, że jakiś wyraz może wymagać od swoich określników konkretnych form gramatycznych, a zdania oparte na poszczególnych schematach składniowych tego słowa niosą różnicę znaczeniową. I dziś też chciałabym nawiązać właśnie do polirekcyjności, tym razem przymiotnika dobry. Wiadomo oczywiście, że mówimy Zosia to dobry człowiek, albo z Karola jest dobry pracownik, albo ten film zebrał dobre recenzje, lecz nie to mam na myśli, gdy mówię o polirekcyjności. Pytanie bowiem brzmi, czym gramatycznie rządzi sam przymiotnik dobry? Rozpatrzmy kilka sytuacji. Osoba dobra w czymś to osoba bardzo uzdolniona w jakiejś dziedzinie. Janek jest dobry w matematyce, ma znakomite myślenie abstrakcyjne. Zosia jest bardzo dobra w historii, ma doskonałą pamięć do faktów i z łatwością odróżnia przyczyny wydarzeń od ich skutków. Można być również dobrym do czegoś, jeśli się nadajemy do jakiegoś zadania, zwłaszcza trudnego. On się do tego nadaje, jest do tego dobry – tak można by powiedzieć o osobie kompetentnej, pilnej, zdolnej, starannej. Dobra do czegoś może być też jakaś rzecz. Posłuchaj, to ten puder, nie tamten, jest dobry do twojej skóry. Tak można by powiedzieć. Podobnie, do mycia luster dobry jest i ten środek, i ten, ale ten drugi jest do tego, właśnie do tego, najlepszy. Konstrukcja coś dobre do czegoś otwiera więc miejsce na nazwę obiektu czynności, jak skóra, na którą się nakłada puder, i samej czynności, jak mycie luster. Z kolei miejsce na nazwę wydarzenia czy szerzej czynności i nazwę rzeczy przekształcanej w inną ma konstrukcja dobry na coś. Gdy mówimy, to jest miejsce dobre na piknik, Albo polana dobra na biwak. Wskazujemy właśnie miejsce jakichś działań. A chrust dobry na podpałkę czy materiał dobry na garnitur to rzecz, z której robimy coś innego, którą wykorzystujemy w jakimś celu. Dobry na coś to zatem nadający się na coś. Może nawet ktoś być dobry na kogoś, bo się na kogoś nadaje. Na przykład nasz kolega nadaje się na dyrektora, to znaczy, że jest dobrym kandydatem na dyrektora. Koleżanka nadaje się na szefową, czyli potocznie mówiąc jest dobra na szefową. Na pewno zaś ktoś może być dobry dla kogoś, czyli po prostu życzliwy. Anna jest bardzo dobra dla ludzi i za to się ją powszechnie szanuje. Tadzik jest dobry dla dzieci i cieszy się z tego powodu powszechnym szacunkiem. I z tymi dobrymi myślami Państwa zostawiam, mówiąc do usłyszenia. Kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło z doktora Gatą Hońcią, jak zawsze w środę za cztery minuty siódma na zakończenie pierwszej godziny poranka zmieniamy przestrzeń i wchodzimy w świat północy, akero w wykonaniu Marii Kalaniemi, jednej z najważniejszych postaci fińskiej sceny folkowej. Autopromocja. Co się wydarzyło w moim życiu, że nie zostałem malarzem? Chyba tylko to, że miałem w rodzinie jednego malarza i moja mama w świętej pamięci powiedziała jednego wariata w rodzinie wystarczy. I w taki właśnie sposób profesor Romuald Legler został architektem. Dziś jest jednym z najważniejszych polskich projektantów znanym z zamiłowania do modernizmu i geometrycznej precyzji. W tym tygodniu jest bohaterem zapisków ze współczesności. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12.45. Autopromocja! A